was bardzo serdecznie na kolejnym, nieco spóźnionym um, podcaście, głównym e, blogu konsolowiec.pl. Um, jest z nami gość, którego najpierw chciałbym wszystkim przedstawić. E, jest to Zibek z serwisu wiem.pl, czyli Kamil Kwiaton. Witam wszystkich. No i oczywiście standardowo Filip Cholewczyński. I Tomasz Doktorski z tej strony. Tak, chcielibyśmy jeszcze um, powiedzieć wam, żebyście sprawdzili stro stronę www.playspot.pl um, Jest tam dosyć ciekawy licznik, który pokazuje, że za 55 dni będzie, no właśnie, jeżeli chcecie zobaczyć co takiego będzie, to zapraszamy www.playspot.pl e, A my tymczasem przechodzimy do tematów głównego podcasta, czyli na pierwszy ogień idzie co Tomku? iPad, tak? Tak się mówiliśmy? Tak, tak. Na początek pomówimy po o iPadzie. Ehm, no tak, premiera, która miała miejsce kilka dni temu w Stanach, ehm, Rozchwytywane, ludzie czekali, koczowali, nocowali. Ehm... Czy ja wiem, wiesz co, tak te relacje z premiery czytałem i w końcu się okazało, chyba że to... Ch to... No, chyba tam... widziałeś premierę DS-a w Japonii. Zamiast tego, <laughs> zamiast tej premiery z iPada. Nie, właśnie mówię, że tutaj Apple'a, iPhone'a była bardziej chyba roz, rozekramowana i tak dalej, a wszyscy się spodziewali, że będzie a będzie hucznie tutaj zeszło tylko 300 tysięcy sztuk co jest wynikiem słabym jak moim zdaniem jak na nowy sprzęt Apple'a No, ale jakby nie patrzeć nie są też taki e, tani, tak? No najtańszy sprzęt od, od Apple'a, nie ma tańszego No dobra Mam cię. No, to, to mnie to mnie masz rzeczywiście. czy znaczy nie, ja powiem szczerze, że ja sprawdzałem po prostu ceny w Polsce. Oczywiście na razie jest sprowadzany, bo oficjalna premiera będzie jesienią tego roku. No ale w Polsce to w ogóle jest jakaś tragedia. To są, to, to, to są chore tysiące, a dodatkowo widziałem nawet aukcje, w których na Allegro, gdzie sprzedawali po 2,5 tysiąca samego iPada bez okablowania. Więc w ogóle... Znaczy, no bo wiesz, tak jak to się liczy, u nas jest jeden, jeden dolar, to jest jedno euro i ładnie sobie do, a doliczają jeszcze, z, a potem swój ten. Ja bym to kupił, gdyby kosztował, nie wiem, z 1200 a 1500 zł. Taki przedział, myślę, bym, bym się zgusił, ale 2000 nie dam. Za brak kamerki te, te funkcje nie dam. Ale, że to jest podcast o grach, to skupimy się na tak. grach o, o, na iPadzie. No właśnie, e, pojawiło się już kilka tytułów. E, poza tym, z tego co widziałem, no kilka ciekawych rozwiązań. Oczywiście nie wiem czy wszyscy wiecie, ale iPad jest w pełni dotykowy. No, jest to po prostu taki większy iPhone, y, można by powiedzieć. E, no, i zarówno FPS-y ciekawie są e, zaprezentowane, no, jak i reszta gier przede wszystkim chyba wyścigili wszelkiej maści, które no były hucznie przez Apple reklamowane. Dlatego, że no machanie jakby ekranem, który trzymamy w ręku, no, coś nowego jest, tak? Ale takie machanie, takim dużym mechanem, ten iPad, podobno z relacji, które tutaj czytałem na różnych serwisach jest dość ciężki, więc takie machanie takim, takim klocem. A to, co się sprawdzało na, na iPhone'ie, te akcelerometry, niekoniecznie się sprawdza na, na iPadzie. Tak jest, jest moje zdanie. Po to jest ten duży ekran, żeby to sterowanie wykorzystać jakoś inaczej. No, dodatkowo wyglądamy jak jakieś świry, tak machając takim wielkim. No, no, no, dokładnie. No, takie coś wielkie, jakby sobie dziesięciocalowym tym monitorem tak machać, to, to na, na, na, na dłuższą metę jest nie do wytrzymania. Myślę, do do rąk. Znaczy ja powiem szczerze, że ja osobiście chyba bałbym się, chyba żebym na przykład siedział na łóżku, to wtedy bym się nie bał, ale jeżeli rzeczywiście jest to takie ciężkie i takie machanie jest ciężkie, no to nie trudno sobie wyobrazić, że w pewnym momencie ręce odmówią nam posłuszeństwa, no i iPad polecił tu. No i nie chcę myśleć, jeżeli na przykład stoimy i tak sobie machamy tym iPadem, który nagle nam się roztrzaskuje i. No Szczególnie właśnie. w polskich autobusach, gdzie miejsca nie jest za dużo. i Oj, wydaje, mi się, że, nie... że w, wydaje mi się, że w polskich autobusach za długo byś nie potrzymał tego iPada. No, też te A każdy by to chciał, nie chciał nie pomachać. <laughs> tak, każdy by chciał pomachać. Um, no właśnie, no ale skupmy się na tych grach. Um, wyszedł Need for Speed, wyszła bardzo ciekawa wersja Mirror's Edge'a. Um, no i jakie jest wasze zdanie na ten temat? Może zacznijmy od naszego gościa. Jak myślisz? Kamil? No właśnie tak nie wiem, bo nie, nie, nie, nie sprawdzałem jak to wygląda. Nie, nie no orientuję. W się... nie, jestem nie w temacie. Nie jestem zbytnio w temacie. No się ko kojarzę, wiem o co ogólnie chodzi, ale. O czym mówimy? O czym Co się dzieje? Jakoś, jakoś. No, w temacie gier na iPadzie nie jestem zbyt nie zorientowany, że tak powiem. No dobrze, no to Tomku, tutaj w takim razie sprawa sprowadza się do nas. Racuj mnie Tomek. Znaczy ja powiem tak, że nie jestem przekonany, czy, czy gry na iPadzie się sprawdzą tak jak ma to w przypadku, tak jak ma to miejsce na iPhone'ie, a czy iPodzie tracze. Ponieważ mhm. gry na iPada są troszkę nieznacznie droższe niż te wersje na, na te mniejsze telefony. To jest chyba bo on jest, teraz nie powiem przedziału, ale to jest chyba około 10 do rr się zaczyna taki, taki ten 9,99 chyba, to jest najniższa naj, naj cena. Więc mm -hmm. yy, nie wiem, że to się przyjmie, bo na, na iPhone to wiadomo, każdy sobie kupał kupował 10, o 99 centów grę i, i po 10, w 10 minutach, jak, jak mu się nie spadowało, to kupował drugą, no nie? bo to jest o, tylko 99 centów. A tutaj okay. już trzeba przemyśleć, bo to jest troszkę pieniążków jest i wiesz, nie będą, czy to się sprawdzi. Na pewno w grach strategicznych, gdzie ten ekran dotykowy na, na pewno się sprawdzi, ten większy niż na, na iPhone'ie, to będzie naprawdę fantastyczna sprawa. Ale w wyścigach, jak trzeba machać całym, to nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Tylko ja mam takie do was pytanie, że yy, jak my będziemy to sterować? Jedną ręką będziemy trzymać, a drugą yy, sterować? Bo to tak, wiecie, to albo by, by, trzeba będzie trzymać na nogach. albo Tak, oni to, to, żeby... to, to ekranują tak, że to jest tu ulubiona pozycja, że to się leży na, na łóżko, ma się całego iPada na, na kolanach i sobie grasz. No, aha. Chyba, że stoisz i opowiadujesz kciukami, jak jest jakiś FPS czy coś takiego. Tylko tam jest do, dość duży ekran, nie? Więc, no to tak, po bokach masz dość... masz te przyciski, żeby tym chcielkami sięgnąć. Tak. tak. Poza, tym, poza tym właśnie w FPS-ach zrobili taką możliwość. I powiem szczerze, że to zrobiło na mnie wrażenie największe. Że dali nam możliwość dostosowania sterowania. Tak, jak tylko my sobie zażyczymy i my tego chcemy. To znaczy, my możemy umieszczać wszystkie te guziki, którymi na przykład właśnie obracamy się w lewo albo w prawo. Możemy je umieścić na górze, na dole, po środku, jeżeli ktoś chce nawet. Um, no i całe menu tam rzucenie jakieś granatem, gdzie tam machamy palcami, jakieś takie rzeczy. Rzeczywiście wszystko jest bardzo ciekawe, um, ale ja nadal nie jestem przekonany do tego. Ja uważam, że w ogóle grafika jest fatalna na tym iPadzie. No, nie, oczywiście nie oczekuję tutaj fajerwerków, um, które można by chociażby zobaczyć na PSP. Um, no bo o DS nie wspomnę, dlatego że no, DS już, już nie potrafi jakby zachwycić swoją grafiką, mimo iż jest kilka tytułów, oczywiście, godnych odnotowania, ale. Odstrasza mnie ta grafika na iPadzie. Wyścigi wyglądają naprawdę nieźle, ale cała reszta no, woła o pomstę do nieba. A czy to, co tam te filmiki były w internecie, co oglądałeś, to były bardzo wczesne, wczesne wersje tych gierek. Teraz już wygląda to zdecydowanie lepiej, a, a także weźmy pod uwagę, że ten iPad dop dopiero wszedł na rynek i twórcy muszą się nauczyć. Programować. To jest bardzo proste programowanie, ale jednak te możliwości są troszkę większe i teraz robią wszyscy, wiesz, przenoszą po prostu wersję z iPhone'a, robią wersję HD, podnoszą trochę rozdzielczość i, i, i to jest wszystko. Mm -hmm. na, dedyk na dedykowane specjalne gdy na iPada jeszcze przyjdzie jeszcze czas i, i, i, i o grafikę bym się nie martwił w tym przypadku. Liczę, że tak. będzie dużo tych tytuł, tytułów dedykowanych, ja jakoś tak. O i będzie, będzie feedback, będzie, bo App Store jest, jest taką, o takim sklepem, o gdzie tam jest się, się jest normalnie wszystko jest po, po 10 wersji tej, o tej samej gry i naprawdę będzie, będzie w czym. A, a w czym przebierać myślę. Tylko te ceny mnie trochę odstraszają, bo powinny być, myślę, na takim samym poziomie, jak na iPhone'ie. No ja myślę, że y, generalnie w, w, jakby iPad jest szansą na wskrzeszenie serii strategicznych. Uh -huh, najbardziej dokładnie. znanych serii strategicznych. Dlatego, że zauważyłem, że cywilizacja, rewolucja już teraz jest tam do kupienia. Uh -huh. Command Conquer Red Alert także. Co, no, co dla mnie jest bardzo miłym zaskoczeniem, dlatego, że jestem wielkim fanem Red Alerta i miło mi... Znaczy w ogóle serii Command and Conquer akurat Red Alerta nie lubię, ale to nieważne. Um, i, I wydaje mi się, że E, takie wskrzeszenie tych tytułów i, i umieszczenie ich e, na iPadzie, e, który jest jakby stworzony nawet do tego typu gier, jakby nie patrzeć. Dlatego, że tutaj zaznaczanie jednostek i, i operowanie nimi jest nawet prostsze niż na Wii. E, może coś z tego być. Wydaje mi się, że z gier strategicznych może coś z tego być. wyścigi e, będą na pewno wielkim pudłem, moim zdaniem tym machaniem, o ile będzie oczywiście machanie, chyba że, chyba, że zrobił po prostu dotykowe przyciski, ale ja cały czas naprawdę nie jestem przekonany co do tego. Co do iPad tego. się sprawdzi, myślę, w takich grach jak na iPhone'ie, czyli gry, wszelkiego rodzaju gry, logiczne, strategiczne czy przygodówki point-and-click. To, to do, tej, do, do, do tej gier jest stworzony iPad. Duży ekran, nic nie zasłaniasz, tak jak w przypadku iPhone'a, więc, więc, więc to się sprawdzi pozostałe gatunki są, są, są a stoją pod znakiem za, zapytań. No tak. No to zobaczymy w takim razie, jak to wszystko się rozwinie jeszcze to z kup, iPadem. To kupujecie tego iPada, czy nie zibek Ach, nie ma szans. Ja już oszczędzam na nowego DS-a, więc... zibek jakby, <laughs> jakby były te pokémony na iPadzie, takie no, wiesz, w HD. No, no to no powiem Ci, może, może. Chociaż nie wiem, więc Pokémony w 3D, jak będą, to będzie już po prostu. Sza... Nie, bo to jeszcze zadzić naszym słuchaczom, że Zybek jest wielkim fanem Pokémonów. Tak. Jeśli nam nie wierzycie, to przesłuchajcie którykolwiek z podcastów na wiem.pl. E, tak. To tak odbiegając od Pokémonów, może ja powiem, co, co myślał o iPadzie. E, z tego, co słyszałem, to wydawca chce u nas chyba wprowadzić cenę 3600 zł. Co? O, no. Matko boska. Tak, e, takie, takie informacje e, jakoś gdzieś ostatnio przeczytałem właśnie. E, nie potrafię powiedzieć gdzie, więc, więc tutaj proszę, żebyście mnie nie dzińczowali, ale rz naprawdę rzuciła mi się w, w, w słuch, w oczy taka cena. Więc jeżeli będzie w takiej cenie, to nigdy w życiu i nie mam w ogóle zamiaru tego kupować, ale tak jak mówisz, jeżeli zejdzie cena do 1500 albo mniej, to wtedy bardzo chętnie, dlatego że bardzo mi się podobają wszystkie, wszystkie inne rozwiązania oprócz gier na iPadzie i no, chciałbym na pewno mieć coś takiego w domu. A ja chyba poczekam na do kolejnej tej agregacji, bo tam nie ma kilku rozwiązań, chyba, że w, no ale to nie, a, a kamerka by się przydała. A pozostałe funkcje no tak. myślę, że wprowadzam wraz z kolejnymi tymi sołowcikami, ten, a wielozadaniowość i tak dalej, i tak dalej. Albo to też przeszkadza. Brak tych funkcji. No, no ale zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Na pewno, na pewno kolejne wersje będą. No i przechodzimy do drugiego tematu naszych, naszych, naszych rozważań, czyli będzie to recenzowanie gier. I czy, czy recenzje są, są tak naprawdę tym, o czym myśli autor danej recenzji, czy też stoją za tym jakieś pieniądze? No właśnie. Stoją no właśnie. stoją? Zibek, wiesz jakieś pieniądze za recenzowanie? Nie, no znaczy na razie jeszcze. Na razie, raz. na razie, ja, razie ja, jeszcze! do to jedną grę, więc. Nie, nie, nie biorę żadnych pieniędzy za to. Na razie. Ja nie mówisz. jestem przekupny człowiek, chyba, żeby mi dał jakąś limitowaną medycję Pokémon, wtedy <grym> mógłbym ewentualnie. Sypnąć, no. oceną A10, tak? No. No właśnie, a tu jest ciekawy temat, bo często jest tak, że recenzenci dostają do, do, do recenzji, do, do testów gry, które bardzo lubią i na które czekają, i potem pod wpływem emocji wystawiają oceny, oceny zawyżone. Za Myślicie, że powinni dostawać takie gry, które, na które nie czekają, że to nie jest ich gatunek? Um, nie, no, no, mów. mów. No, wiesz, myślę, że re, re, ten, ten, ta osoba, która recenzuje grę powinna być bardzo swobodna w temacie. Nawet jak lubi tytuł, to y, powinna dać taką ocenę, jaką uważa. Nawet, jak, y, nawet gdy będzie to bardzo wysoka ocena, z tym, że powi, y, ta osoba, taka osoba powinna dodać, że y, na przykład nie wiem, bardzo lubi taki gatunek lub bardzo oczekiwała na taką grę i inne osoby mogą mieć inne odczucia co do tego. Wiesz nie zawsze jest tak, że ktoś, że nawet jak ocena ma 10 na 10, a gatunek jest, nie odpowiada, to to można. Ta gra może nie przypaść do gustu. Wiesz, teoretycznie Mario ma Mario ma bardzo wysoką ocenę Super Mario Galaxy, a nie każdemu się może spodobać więc. No tak. Znaczy, ze swojej strony ja, ja tak myślę, tak sam zresztą patrzę na to, pisząc recenzję, e, że rzeczywiście są niektóre tytuły, które po prostu od razu wywołują u mnie szybsze bicie serca i, i, i na samych ich widok e, tak od razu się pojawia. E, ale trzeba w tym wszystkim utrzymać no, pewien dystans, dlatego że z jednej strony okej, okay, dostajemy wymarzoną grę i super, i napiszemy jej recenzję i, i jest fajnie, e, ale trzeba przystopować nieco. Trzeba przejść grę, później trzeba ją na chwilę odłożyć, na, zastanowić się na spokojnie, najlepiej złapać za inny tytuł, Um, I i, no i na, najlepiej chyba przespać się z tym I następnego dnia po prostu podejść do tego czy, czy rzeczywiście ten tytuł jest taki fantastyczny i taki cudowny Jak jeszcze nam się zdawało poprzedniego dnia Bo ja sam zauważyłem, że um, często jak są jakieś tytuły, na które czekam Które kupuję albo które dostaję um, To łapię za ten tytuł Podniecam się po prostu przez pierwszy dzień tak, że nie mogę odejść od konsoli a następnego dnia nagle budzę się i ten tytuł już nie jest taki fantastyczny, i już widzę w nim jakieś minusy. Tak więc wydaje mi się, że chyba w ten sposób trzeba do tego podejść, ale niestety nie wszyscy wiedzą, że w ten sposób trzeba podejść, albo po prostu chcą jak najszybciej napisać recenzję, no i często są takie właśnie emocjonalne wypociny. No ja ze swojej strony tylko mogę dodać, że gdybym dostał 8-3, to. Odyhamurowana. obojętnie, nawet jakbym jeszcze nie grał. No, no, właśnie. no właśnie. Tym razem się narażę, ale, ale naprawdę no nie wiem, ja, dla mnie to te dwie poprzednie, sceny, a części to jest grana na, na 10, niektóre osoby właśnie nie podobały, więc to jest właśnie obiektywizm w recenzjach, nie każdemu gra, gra w przypomnieniu do gustu, każdy ma inne jakieś wiesz, upodobania. No właśnie, ja tak myślę o tym i, i, i tak sam się zastanawiam, jaki tytuł na, na mnie mógłby takie wrażenie zrobić. No bo ZIBEK to to wiemy, nie? No tak, no ZIBEK to tam mm. wiemy. Um, no nie wiem, tak od razu mi przychodzi na myśl albo Killzone 3, albo Uncharted 3, ale z drugiej strony ja widziałem też duże minusy poprzednich części, więc nawet... Nawet ciężko mi się tak tak tak podniecić tymi tymi kolejnymi częściami. No ale nie wiem. nie wiem. O, Girsy 3. No i jakby Girsy 3 wyszły, to co najmniej 9 od razu na wstępie, by on te mnie dostały. No mhm. tak, to, to Gears of War. No ale jeżeli chodzi o, o same recenzje i, i to płacenie, no właśnie, czy myślicie, że w, w dobie jakby dzisiejszych serwisów, może polskich, skupmy się na polskich serwisach, Um, istnieje przekupstwo ze strony wydawców, um, którzy piszą na przykład do największych serwisów z grami. Um, no i, i mówią, że za drobną opłatą um, poprosimy dziewiąteczkę, co najmniej. To jest Nie ja jest... mówią tego tak wprost, ale różne gadrzeciki, dodateczki do, do, do gier może mogą tak. E spływać na recenzenta i tak podnosić tą ocenę. Myślę, że nie jest to tak wprost powiedziane, ale może troszkę, tro, troszkę jest to przekupstwo. Dokładnie, tak jak Zybek mówisz, tutaj jest na kilku pokazach już byłem gier i, w, i człowiek jak wychodzi z takiego pokazu, jest nastawiony pozytywnie i naprawdę ciężko jest napisać coś złego na temat o, o danej gry, zakończone. to został fajny gadżet. Najadło się za darmo, napiło, wiesz, i wszyscy byli mili i w ogóle i sympatyczni, więc naprawdę ciężko jest, jest potem przyjść do domu i napisać, że o, to było fatalne, gra mi się nie podobała, usługa była fatalna i tak dalej. Tak samo jest z, z grami, dostajesz go gra za darmo, więc mówisz, a odwdzięczę im się, to w, ten, a mieli fajny pokaz, najadłem się, więc nawet tutaj u, ósemeczka. To mi się wydaje, że właśnie nikt tego nie mówi wprost, ale, to, ale tak, tak to właśnie funkcjonuje. No tak. Ja ze swoich strony się właśnie zastanawiam, czy na mnie coś takiego by wpłynęło. Oj, wpłynęło by, mówię ci, żeby wpłynęło, bo to tak się <grym> wydaje, nie, tak, nie? Ale jak tak, ktoś pójdzie na taki, my... na taki pokaz, to, po to potem wychodzi taki szczęśliwy mówi, o fajnie, ale mnie ugościli. <grym> no, nie, ja tak pamiętam, że kilka lat temu, też dobrych kilka lat temu, um, był, było na wystawie Expo w Warszawie, tam są tegoroczne two, e, coroczne targi gier i konsol. E, ja pamiętam, że tam chyba wtedy była premiera, e, tak, było demo ukazane Prince of Persia Warrior Within, więc było naprawdę dobrych kilka lat temu, no i na PlayStation 2 wszyscy grali. I pamiętam, jak chodziły przepiękne hostessy, które akurat to było, to było niezłe, że to były jedyne hostessy chyba, które naprawdę były ładne um, i które rozdawały jeszcze jakieś takie gadżeciki wszystkim grającym w Prince of Persia Warrior Within. I ja pamiętam, że wychodząc stamtąd, e, od razu myślałem, że chyba najlepsza gra, jaka była na tym pokazie, to Warrior Within, bo w ogóle bez dwóch zdań. No. Dokładnie tak. No <gry> widzisz, Dokład, dokładnie tak. Yeah. No, więc, więc, więc jeżeli chodzi o to, to no rzeczywiście, to może wpływać, yy, a, a z drugiej strony my jako gracze chcemy mieć obiektywne recenzje i, no i wiedzieć jak naprawdę, co, na co my musimy wydać nasze ciężko zarobione pieniądze. No właśnie, że w takich poważnych serwisach jak Poligamia, nie wiem, czy, czy jakieś takie inne polskie to są obiektywne recenzje? Wydaje mi się, że orze, orze nie czytając je. No i ja powiem szczerze ze swojej strony, że e, czytając akurat, bo tak wspomniałeś o tych serwisach, e, czytając treści, które tam są, e, wydaje mi się, że czasami mamy po prostu do czynienia z, z ludźmi, którzy tak naprawdę chyba nigdy nie wyszli z okresu dojrzewania. Dlatego, że co z tego, że to są dwudziestoparo albo trzydziestoparoletni faceci, e, skoro oni potrafią tak bluźnić i tak krzyczeć, z kapslokiem pisząc jakieś bzdury w swoich recenzjach, no, no że naprawdę człowiek łapie się za głowę i zastanawia się, kto w kto ogóle kogoś takiego zatrudnił. Bo czasami naprawdę, no oczywiście nie, tutaj nie uogólniam i nie, nie mówię, że wszystkie oczywiście recenzje są takie i teksty, ale no naprawdę niektóre to od razu rzucają się w oczy, e, a szczególnie ma to miejsce w przypadku tytułów nowych. No tak, nie wiem, widzę Heavy Rain na przykład. Oj, tak, oj, tak, Heavinane było bardzo, naprawdę. Właśnie. Na każdej stronie był, był udało się zauważyć, że, że, że coś jest nie tak. Tak, że ile tu emocji, że o ojej, o ja, ja, ja i tak dalej. A ty, więc... ty Filip grałeś w, w, w Heavenina, że tam są te emocje? Um, powiem ci, że są. Ja, ja akurat jestem bardzo wrażliwą osobą, jeżeli odchodzi na mnie na przykład niektóre sceny w grach. Nie mówię tutaj oczywiście na przykład o grach typu Gears of War, gdzie dla mnie sprawia oczywiście wielką frajdę wywalanie flaków na wierzch mojego przeciwnika, ale chodzi mi o takie rzeczy, które na podłoże emocjonalnym, psychicznym działają na gracza. Rzeczywiście są takie, ale z drugiej strony ja zawsze mam świadomość, że ja gram w grę, że nawet jeżeli jest to taki interaktywny film jak Heavy Rain, to z drugiej strony ja wiem, że wyłączając konsolę, wyłączając telewizor, to wszystko się kończy, że tego nie ma tak naprawdę. I że ja żyję w normalnym świecie i być może takie rzeczy mogą się dziać też w prawdziwym świecie, ale ja wiem, że tutaj stałem po prostu przed fikcją. No i z jednej strony rzeczywiście, no czasami może ser mocniej zabić i, i, i czasami jakaś łezka się uronić w niektórych momentach, chociaż, no, u mnie nie było tego, akurat przy tej grze nie było, ale kiedyś było kilka takich tytułów. Um, no ale, no tak jak mówię, trzeba po prostu umieć oddzielić rzeczywistość od, od, od gry. I chyba to jest na, tutaj jest pies pogrzebany, jeżeli chodzi właśnie o część serwisów i redaktorów. Teraz mam takie do was pytanie, jaka jest wasza idealna gra, taka, żeby dostała dychę? Zibek? No powiem ci, powiem ci że, że teraz nie zaskoczyłeś tym pytaniem, bo nie, nie, wiem, czy, nie wiem, czy pokemony zasługują na dychę, ale... No właśnie, czy w ogóle jest taka gra, która zasługuje na dychę? Bo każda ma jakieś wady. No, każda ma jakieś wady, ale myślę, że... Jeśli, jeśli odpo są odpowied... jest odpowiednia duża liczba plusów i jest odpowiedni gatunek i wszystko, wszystko zagra, tak jak ma zagrać, to gra zasługuje na dychę. Z tym, że nie, nie, nie wiem, czy teraz tak potrafię powiedzieć, yy, która gra dla mnie jest na dychę. Na Filip. No właśnie, ja tak myślę. Ja Ci powiem, że jeżeli chodzi o gry konsolowe, to ja nawet nie potrafię wskazać tytułu, który tak bezpardonowo dostałby dyszkę ode mnie. Um, chyba najbardziej, największe wrażenie, takie naprawdę pozytywne i takie, które no po prostu zmiażdżyło mnie i, i, i, i nie potrafiłem się podnieść z podłogi, to chyba były właśnie Girsy dwójka. Um, ale ale, no nie wiem, ja, ja nawet nie potrafiłbym chyba postawić tej grze dyszki, dlatego że no, ja widzę mnóstwo i tak tam błędów a, i, i niedociągnięć, ale w momencie, w którym gra się z osobą obok, która siedzi na podzielonym ekranie albo przez sieć, no to po prostu to jest gra na dychę. Tak samo mógłbym się zastanawiać nad World of Warcraft, Um, nie wiem, czy mieliście okazję zagrać Ja na przykład nie gram w tą grę Dlatego, że wiem, że po prostu ona mnie tak wciągnie Że ja nigdy nie wyjdę z niej I ja zdaję sobie z tego sprawę Pomimo tego, iż potrafię teraz odejść od każdego innego tytułu Ta gra ma w sobie taką magię Pomimo tego, że jest naprawdę brzydka graficznie I no, mam mnóstwo bugów i błędów um, No to to jest gra, która właśnie Tak wkręca ciebie w ten świat W, w samą rozgrywkę że no, zasługiwałaby na dziesiątkę, ale dla mnie na taką dziesiątkę, okej, okay, niech będzie dziesiątka, ale ja nie chcę w to nigdy więcej grać. Więc to, to, to, ciekawa tak. Tak, to ciekawa dziesiątka. Tak, Dziesiątka to raczej no, graj, no nie? A tak mówi, że... No tak, ale, ale z drugiej strony popatrz, że trzeba za nią płacić miesięcznie i, i wciąga cię tak, że po prostu rzucasz wszystko inne, co jest wokół ciebie. No właśnie, tutaj jeszcze taki jest ciekawy element, że... Nieraz te dziesiątki dostają gry, które, są, które mają premierę, a po tygodniu odwychodzi do nich patch, który naprawia wszystkie błędy. I ja nie rozumiem, czemu taka gra dostała dziesiątkę, skoro jest tam mnóstwo błędów, które potem muszą być za, a załatane. Dla mnie nie wiem. Dla mnie wyobrażenie gry na 10 to jest normalnie idealna gra bez war, która podoba się każdemu. Znaczy, nie, ja ci powiem, że e, tak. Tutaj właśnie, jeżeli mówimy o tych dziesiątkach i tak wracamy do tego, to ja od razu spoglądam wstecz na wszystkie tytuły, które kiedyś były. Zapewne pamiętasz, Tomku, bo nie wiem akurat, czy Zibek pamięta, ale ja pamiętam, jaka była magia gier kiedyś, w latach dziewięćdziesiątych. Najczęściej na początku lat dziewięćdziesiątych. Przecież te wszystkie gry tak naprawdę zasługują w pełni na dziesiątki. No to... RPG lepszego od Baldur's Gate chyba nie ma po dziś dzień, czy, te, czy tam Planscape Torment, który nigdy jakoś... A grałeś zam... teraz tego Baldur's Gate'a dzisiaj? E, tak, powiem ci, że tak. I Właśnie w tym jest rzecz, że zagrałem i nigdy więcej nie chcę na niego patrzeć. Ja chcę trzymać się tylko tego, e, co czułem, kiedy grałem właśnie te no kilka lat temu. Właśnie, I to właśnie w tym jest rzecz, że no niestety grafika jest odstraszająca pomimo iż wszystko było rysowane ręcznie i, i no ładnie to wygląda, ale dzisiaj już dzisiaj już nie może to konkurować na przykład z takim Dragon Age'em przecież z stajni tego samego y, dewelopera. To jest ciekawy Bio. temat, myślę, że go poruszony w, w kolejnych podcastach, bo też tak, mam takie właśnie bardzo. wyobrażenie, że, że grałem w kiedyś jakąś grę, teraz go odpaliłem i mówię, o matko, jak ja w to mogłem grać. No właśnie. Czasy no, się i... zmieniły i wyobrażenie, lepiej tych starych nie, nie, nie, nie tykać, nich, one sobie tam żyją w naszej świadomości, jak fajnie było spędzić tak. przy nich czas. Ale musisz przyznać, że wtedy te gry naprawdę zasługiwały na dziesiątki. Tu nie chodzi nawet o element graficzny, bo teraz się trzymamy elementów graficznych, bo teraz dla nas grafika jest ważna, ale wtedy nie była. Wtedy grywalność była najważniejsza i wtedy była ona wyciśnięta, no, do wszystkie soki były z niej wyciśnięte. Zapowiem Ci szczerze, jako dziesięcioletni chłopiec to nie patrzyłem na to, czy ta gra jest grywalna, czy nie, po prostu grałem. Nie no, to dokładnie. To zgadzam, się, zgadzam się z Tomkiem. No i sprawiało mi to radość. Teraz jakoś inaczej do, do, do, do tego wszystkiego pochodzę, ale, ale wiem, że, że, że, że młodsi gracze tak samo teraz patrzą, tak jak, jak, jak, jak kiedyś, byle w, a, a byle w co, ale tego grać. I zapewne jak, jak, jak, jak, jak dorosną, samo sobie Bo jaka fajna gra, a potem ją odpalą o matko, jak ja w to mogłem grać. No. Więc jak historia po a powtórzy. Pewnie tak, bo historia lubi się powtarzać. Dokładnie. No dobra. To, to żeby nie, nie przedłużać tutaj. E, już przechodzimy, co... zależyliśmy od tematu, o co na skończyliśmy, na jak to było kiedyś fajnie. Tak, jak to było kiedyś <grym fajnie. <grym> e, to, to takie <grym> roz, rozmowy te e, No dobra, to co? To przechodzimy do wątku o nazwie, w co ostatnio graliśmy. Oczywiście przechodzimy do wątku, w co ostatnio graliśmy. Ja od razu powiem, że nie grałem w nic, kompletnie nie odpalałem PS3 w ogóle. Także masakra. Nie mam w co grać, ci Tomek, powiem szczerze. Tomek grał na Facebooku na pewno. Nie, ja nie grałem właśnie na, na Facebooku, bo to mi nie kręcą i wiesz i wszyscy mi przysyłają właśnie, żeby mi wysłać jakieś drewno czy coś. Tak, ja już zablokowałem wszystkie te aplikacje. O, a jak to się robi? <śmiech> wchodzisz, jak, jak, ci, jak ci wysyłają, to wchodzisz, wchodzisz w to zaproszenie i tam masz na dole zablokuj aplikację. O, to Bardzo muszę pozostać. To taki był mały spin-off. Um, no nie wiem, mam takie. Bo nie wiem, Iback z, z, tam nie byłeś jakoś przed podcastem, jak rozmawialiśmy. Nie byłeś zbytnio zachęcony, żeby e, pomówić no. o tym, w co ostatnio grałeś. Więc może ja mówię, powiem, co? Czy chcesz? No, znaczy, no nie, nie wiem, czy zachęca was temat y, Pokémon Heart Gold i. Nie, no możesz powiedzieć. Oczywiście, po... możesz powiedzieć. O, możesz powiedzieć, bo tam o. chyba jest ten Pokéwalker, Walker, nie? Dodawany. No jest Pokéwalker, Walker, zgadza się. O, to, to może teraz powiedzieć. pogadajcie, to... bo ja nie wiem, o czym mówicie, to sobie teraz ja no... ja <laughs> to, to przede wszystkim, może na początek, tylko wszystkich jakby wkręcę w temat. Pokémon Hard Gold oraz Soul Silver. To części, które teraz wyszły na Nintendo DS-a. Które... 26 marca dokładnie. 26 marca, tak co jest tak bardzo ważne. Które są reedycjami um, no starych części jeszcze za czasów Game Boy, Advance. Czyli Silver i Gold. I właśnie Poké tak. Walker, o którym powiedziałem, to, to tak naprawdę Tamagotchi, w którym możemy wrzucić chyba dowolnego Pokemona, z tego co wiem, tak? Tutaj masz się. Tak, możemy wrzucić dowolnego Pokémona, którego mamy. Tak, no, którego zdobyliśmy po prostu. Okej, okay, możesz mówić dalej o samej grze, opowie. No więc tak. Zaczynamy tak jak zwykle w Pokemonach u profesora i wybieramy sobie jednego z trzech, wiadomo, wiadomo wszyscy, wszyscy to znają Tak. i przede wszystkim, co można zauważyć, jest to bardzo, bardzo, bardzo poprawiona grafika, jak już o tej grafice, wszystko wygląda... To jest na DS-a, tak? Ja jest na -a i a, wygląda, wygląda wszystko a. bardzo fajnie w porównaniu z innymi Pokémonami Nawet z, z Platinium, które jest poprzednią częścią, to wszystko wygląda bardzo ładnie. Bardzo fajnie jest także rozwiązana kwestia tego menu, które mamy na, pod, pod dotykowym ekranikiem. Po prostu nie musimy, tak jak kiedyś, klikać XA żeby włączyć menu i wszystko wybierać po kolei. Tylko po prostu klikamy na dotykowym ekranie i wszystko się samo tak jakby włącza. Co tam dalej można powiedzieć? No muzyka, muzyka jak zwykle w Pokémonach taka sama. Nawet dźwięki Pokémonów chyba nie zostały zbytnio zmienione w porównaniu z wersją... Platinum i dia, diamentów i w ogóle tymi poprzednimi, z tym, że e, zmniejszono liczbę tych Pokemonów, bo to są tylko z... do... nie wiem, ile ich tam jest, coś koło 200, 260. Nie, nie pamiętasz, może... Nie, nie, nie wiesz, może Filip, coś koło 260 chyba będzie, nie? Bo to Wydaje jest się, że region, tak, że, że to jest... Re, re... Co, coś koło tego oscyluje ta liczba. Pierwszy regen, plus drugi regen, tak mi się wydaje, że to jest około 260, plus oczywiście wszystkie legendy. Więc tak, teraz trochę o tym walka, że wam powiem. E, więc wszystko. E, ta, nie, wiem, nie wiem od czego tu zacząć. walker to jest takie urządzenie, jak to powiedział Filip, takie Tamagotchi do którego przesyłamy jednego Pokemona wybranego, którego chcemy tak jakby levelować. Wszystko odbywa się za pomocą portu Port czerwieni, który jest w kartridżu i po prostu przesyłamy Pokemona do tego Pokewalkera i jak sobie chodzimy, to Pokemon zdobywa doświadczenie. Wiem, fajna rzecz, daje się to dziewczynie na zakupy i po prostu leveluje wam Poke. Nieźle, nie? Dobrze. <śledzimy> <śledzimy> ładne no, no. Ale co, możesz tam dosłownie każdego Pokemona wrzucić i on będzie też wyświetlony na tym małym ekraniku? Tak, on będzie się wyświetlał i będziemy, normalnie mamy stan tam, jak, który ma poziom, ile doświadczenia, taki malutki obrazeczek tego Pokemona będzie, jak Pikachu to jest Pikachu, jak jest sam inny to jest inny. I po prostu chodzimy i sobie go levelujemy, wiem, wiem, że dziwnie to, to by ale... A jak to urządzenie działa, że on wykrywa jakoś ślub, czy co, że chodzimy? Nie mam żadnego pojęcia. Chyba, on chyba wydaje mi się, że to działa tak jak um, te urządzenia, które najczęściej pokazują na przykład ile przeszliśmy metrów albo kilometrów. E, Oj, zupełnie teraz wypadła mi z głowy nazwa. Gdzie, gdzie po prostu Wkładamy sobie coś do kieszeni I robiąc No i po prostu to, to, to tak, no, no dokładnie tak to Filip Nie, nie, tak. wiem, nie, wiem, jak, nie wiem na jakiej zasadzie to działa nie, nie, nie zgłębiałem się w tym Ale powiedz mi działa. jeszcze tylko jedną rzecz Dlatego, że to mnie ciekawi Bo mówisz, że właśnie dasz to dziewczynie Albo nie wiem, tak w, w, wpadłem na pomysł Że idziesz na przykład sobie na Poranny jogging i bierzesz sobie ze sobą Pokemon, na który będzie levelował się Przy okazji no tak. Ale, ale z drugiej strony co? Później yy, z powrotem wkładasz go do ds i nagle okazuje się, że ma setny level? Nie, bo to, to nie jest tak... Yy, nie, nie levelują sobie się te Pokemony tak szybko. Z, z tego, co tam dobrze pamiętam, to jest za jeden krok, krok, krok chyba jeden eksp. Znaczy jeden punkt doświadczenia, więc jest to bardzo mało. Psz, jak na przykład... Yy, by zdobyć level któregoś, któregoś Pokemona na 30 czy 40 poziomie trzeba ponad dużo ponad 1000 czy dwa punktów doświadczenia, więc y, zrobić tyle kroków no to jest trochę problem to na pielgrzymkę idziesz i już no tak, tylko to, to, to trochę potrwa i to levelujesz tylko jednego Pokemona nie można tam wrzucić 10 Pokemonów i levelować 10 Pokemonów na raz. No to najpierw grzemkę musisz też wziąć ze sobą DS-a, żeby w razie czego od czasu do czasu przerzucać nowego. A ile tam jest Pokemonów wszystkich? Wszystkich Pokemonów w grze jest no około 260. Nie, nie pamiętam teraz dokładnie ile ich jest, z tym, że niektóre Pokémony oczywiście można zdobyć tylko dzięki Game Boy Advance i z tym... I po prostu kartridżowi z gry e, z GBA. Bo po prostu niektóre pokemony nie są dostępne, by je złapać i trzeba je po prostu przetransferować z e, Game Boya. Ja niestety nie mam takiej możliwości, bo mam DSi, więc e, o, to niestety, niestety, niestety tego nie mogę robić. Ale mogę się wymieniać oczywiście przez internet z innymi graczami. Mamy w jednym mieście jest taki w, w, wielki budynek, cała globalna sieć się tam tak łączy, jak to tam e, po, pani w recepcji w tym budynku mówi i po prostu możemy wystawić naszego Pokemona na, na, na, na, na wymianę i inna osoba, która szuka dokładnie tego Pokemona może nam zaoferować coś w zamian i wtedy możemy się wymieniać tymi Pokemonami. Możemy... No, dobyć wszystkie, jeśli komuś... się Oczyw... No oczywiście niektóre pokemony tak elitarne jak, nie wiem, Alkazam lub nie wiem, który tam jest jeszcze, Lugia Oczy... są dość drogie i trzeba innego elitarnego pokemona, by, by go zdobyć. Na Wiadomo. przykład Pikachu. Nie, Pikachu nie jest aż, aż, aż tak straszny. No jak? to przez to jest ta ikona tych gier. No tak. I on nie tylko, jest taki że... elitarny? On nie on jest wcale taki silny. Wow. To mnie teraz jest... A sko... A sko... A sko... No dobra, dobra już nie, nie mówmy o Pikachu. To e, jeszcze... jest bardzo ciekawy temat, czemu Pikachu jest żółty? O co Maria, nie, błagam. Bo po prostu jest, tak ta, tak sobie go namalowali. Aha, no okej. Okay. Na no, początku kurczakiem. Ja um, mam jeszcze pytanie, czy są jakieś nowości, bo z tego co wiem, ja, je, ja jeszcze... Y, Wiem o jednej nowości, o której nie wspomniałeś, a która akurat dla mnie jest bardzo fajna. No była, była w Pokémon Yellow. Tak, yy, Pokémon chodzi za, na, za trenerem naszym, tak. Tak jak to było w Yellow'ach, Pikachu chodził za nami. Tak, Pikachu to był wtedy? Czy każdy. Tak, to był, każdy to był, nie, to był tylko Pikachu. No tak, no tutaj pierwszy Pokémon, którego mamy ustawionego yy, jako pierwszego do walki będzie za nami chodził i może to być dowolny, może to być Gastly, którykolwiek, którykolwiek Pokémon będzie za nami chodził i podczas walki nie będziemy marnować czasu na wyrzucanie Pokebola. po prostu on zaraz wchodzi tak jakby do gry i nie marnujemy czasu. Mhm. Jeszcze mam pytanie. W takim razie, jeżeli chodzi za nami, bo od razu przypomniało mi się, bo grałem kiedyś, zagrywałem się właśnie w Pokémon Yellow, Czy jeżeli odwrócimy się do niego, to też możemy sprawdzić, w jakim jest nastroju? Bo tak było. Tak, w może, możemy z nim pogadać nawet i, i na przykład wyskoczę taki dialog, czy chcesz wymówić moje imię tam i klikamy jest. I oczywiście potem jest, że Pokémon się cieszy, raduje i w ogóle skacze tam. <grych> Tak, tak, tak, takie takie dziwne rzeczy. O, to takie Simsy. <laughs> A powiedz mi, ile zajmuje przejście tych Pokemonów? To się jakoś przechodzi, czy to się... Z... No, no tam w ogóle chodzi? To jest tak... No, najpierw jest, walczymy... Ale ze... teraz zadałeś pytanie. No nie, Tomek. Nie, no bo no ja nie Tomek wiem, bo nie grałem prosto, nigdy w Pokemon. Po prostu no. Tomek teraz... No tu... nie, to jest epic fail. No, <laughs> nie, no tu jest cały ten, tu jest cała kampania tutaj masz no. całą historię i wiesz, i po drodze wszystko musisz przechodzić no ja akurat serię Silver przeszedłem niegdyś na, na Game Boyu jeszcze po kecie więc no tutaj naprawdę masz w, w, w, w, taką wciągającą historię w którą wplecionych jest no tak z milion pojedynków na pokoju. no dużo tego jest ale ta no. fabuła jest taka ciekawa, my... czy to nie wiem, o co tam chodzi w tej fabule no Tomek, po, po, pokrótce ci powiem to tak. E, walczysz z siedmioma liderami, potem z elitarną czwórką, przy okazji rozwalasz gang zespołu R A, i to jest cała fabuła, tak? Tak. O ile, o ile, pamiętasz, o ile pamiętasz serial, Pomony, jeżeli kiedykolwiek... O, właśnie oglądałem, oglądałem serial. No. O, to mniej więcej, to mniej więcej te same przygody, które tam były w serialu, ty tutaj wgrzemasz. O bo my. tak zawsze na, na, kanwie, na kanwie serialu się to trzymało, że, że przechodzisz tą samą historię, którą przechodził Ash i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że w grach to jest dużo lepiej rozwiązane niż w serialu, bo serial po prostu schodzi na psy. Schodzi na psy, schodzi na Pikachu. Eee, no dobra. No dobra, to... to chyba na tyle, bo już wszystkie wątpliwości moje są rozwiane, wiem, że tej grze bym dychy nie dał. <śmiech> tak <śmiech> wracając do tematu. Eee, no dobra, to co teraz? Teraz? Ty trochę opowiadasz. No dobrze. Aha, i chciałbym jeszcze, chciałbym jeszcze zauważyć, że oglądam tutaj aukcję na Allegro i po prostu te Pokemony się schodzą jak ciepłe bułeczki. Czyli się sprzedają, nawet u nas. No, nawet bardzo się sprzedają. Bo ekranę wszystkim robisz. Dlatego to dzięki tobie, widzisz? No dobrze, to jeżeli wzrośnie sprzedaż Pokemonów, to to oczywiście wszystkich deweloperów zapraszamy, żeby porozmawiali z Zipkiem. I Nintendo przede wszystkim. Nintendo. Może będzie oficjalne wsparcie. No dobra, to w takim razie ja przejdę i opowiem może co nieco o... o grze, w którą ostatnio grałem, czyli Just Cause 2. Ja mam tutaj do ciebie takie pytanie od razu. Jak porównujesz Ademko i pełną wersję? To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że E, muszę tutaj wam zaznaczyć, że rozmawiałem z Tomkiem e, no, kilka tygodni temu i właśnie rozmawialiśmy na temat demka Just Cost 2 i obaj byliśmy zdania, że jest fatalne, beznadziejne i że nie chcielibyśmy e, złapać za pełną wersję. E, no akurat siłą rzeczy pełna wersja wpadła w moje rączki. E, <śmiech> <śmiech> tak się jakoś było przypadkowo, tak się jakoś złożyło. Um, Znalazłeś pod drzwiami przy... przez przypadek. No. Tak, tak, listonosz przyniósł. Um, ale jeżeli chodzi o pełną wersję, to gra spełniła w pełni moje oczekiwania, które które, które tak po cichu trzymałem, jak, jak myślałem jeszcze o niej kilka miesięcy temu. Dlatego, że pomyślałem, kurczę, to taki fajny tytuł wygląda tak, że po prostu no, zabawa na całego i, i, i można się pobawić w Bondę i po prostu taka ro, rozruba totalna. Demko pokazało, że jest gra beznadziejna, że fatalnie się strzela, że się trzyma tym grappling hookiem bez sensu i, i, i, i w ogóle pełna bugów jest. Pełna wersja jakby no, posiada te same błędy, które zawiera samo Demko, ale jest o tyle dobra, że świat, który posiadamy w grze jest od samego początku dla nas otwarty. A ponieważ gramy na archipelagu, tam stworzonym przez twórców gry, jest on tak ogromny, jakiego jeszcze świat sandboxów nie widział. W ogóle zapomnijcie o GTA 4, o Mercenaries, o Infamous, o Prototype, to jest największy ze wszystkich światów sandboxowych. Nie ma po prostu ani drugiego tak wielkiego, ani drugiego tak zróżnicowanego. zróżnicowanego dlatego, że um, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Będą tutaj um, dzikie dżungle, przez które naprawdę ciężko jest się przedostać. Um, I tutaj już nie ma takich zabaw jak, jak chociażby w Mercenaris, gdzie po prostu możemy sobie przejechać przez dżunglę, rozwalając wszystkie drzewa po drodze samochodem. Tutaj jak wpadniemy samochodem, to już po prostu nie, nie wyjedziemy. Um, Mamy pustynię, która, no jakby, oddaje chyba e, całą, e, no nie wiem, całą magię pustyni, czyli nie ma tak naprawdę nic na niej, oprócz jakichś tam krzaczków. E, mamy góry, które są ośnieżone i, i wyglądają bardzo ładnie. E, no i mamy oczywiście miasta, które są. Rozłożone po całym archipelagu i których jest blisko, uwaga, wsi mia miast i miasteczek jest w tej grze koło 150. I muszę tutaj przyznać, że niektóre oczywiście są, tak jak mówię, małe, małe wsie, gdzie mamy po prostu pięć domków na krzyż, ale niektóre są to wielkie metropolie, które spokojnie można przyrównać tak jako no, spore połacie Liberty City, na przykład z GTA 4. Tak więc pod tym względem na pewno, na pewno tutaj Just Cause 2 nie, nie, jakby nie daje ciała. A te misje hmm. powiedz mi są trochę ten, bo tam w, po tym demku ten, te misje były trochę o, a trochę nudnowe. Ja ci powiem to tak, e, to co jest przede wszystkim beznadziejne w pełnej wersji, e, co zresztą widać było też w demku, Katstenki są zrobione tragicznie, dlatego że ani nie, nie jest dobrze zrobiony voice, voice work ponad postaciami To znaczy postacie sobie poruszają ustami, a dopiero na przykład po kilku sekundach wymawiany jest tekst postaci Dialogi są bardzo płytkie i cała gra stara się być jakby parodią filmów kategorii B albo C E, nie wyszło. W sensie wyszło jak właśnie kategoria filmów, ale, ale raczej do D. E, do D, a, czyli? Do D, czyli po prostu najgorsza z kategorii filmów. Okej, okay, do D. E, tak, do D. I nie nabija się e, nie nabija się z tych, z tych, z tych filmów, tylko no, po prostu sama jest beznadziejna w sobie, ale pomimo fabuły, która jest właśnie Płytka po prostu jak, jak Morze Bałtyckie to mamy jeszcze właśnie te wszystkie misje dodatkowe i muszę tak. Powiedzieć na wstępie, tak, większość misji jest niestety nudna i niczym nowym nie zaskakuje. Są tutaj te same misje, które widzieliśmy już we wspomnianym przeze mnie GTA, Mercenaries i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, pojedź, posprzątaj, pozamiataj i wróć. Albo pojedź, kogoś tam porwi i na przykład pojedź w jakieś miejsce, pojedź, coś tam broń, coś tam atakuj i tak dalej. Tyle, że jest jedna rzecz, która właśnie um, stanowi najważniejszy element, jakby naj, naj, najmocniejszy element misji samych, um, a jest to um, dowolność i sposób w jaki wykonamy misję to znaczy musimy dostać się do jakiegoś punktu na mapie ale to od nas zależy czy chcemy tam zabrać samolot czy chcemy tam zabrać helikopter czy pojechać motorem, czy pojechać samochodem i tak dalej a może po prostu polecieć na naszym spadochronie co też jest możliwe zresztą um, mogę ci tak, tak zada zadać pytanie dużo jest tych pojazdów? O Jezu, ja ci powiem tak, w całej grze pojazdów jest 106. 106 sztuk różnych pojazdów. No ty się przygotowałeś widzę, takimi tymi, rzucasz ile miast, ile pojazdów. Tak, tak. No przecież jeszcze dzisiaj, albo jutro z rana pojawi się na blogu recenzja Just Cause 2, więc wszystko będziecie też mogli przeczytać, więc spokojnie. A ja mówię tutaj z taką precyzją, dlatego że tutaj też muszę zaznaczyć, sama gra pokazuje regularnie, ile na przykład miast już odwiedziliśmy, w ile, do ilu pojazdów już wsiedliśmy, ilu wrogów zabiliśmy. I jest to bardzo fajnie rozwiązane, dlatego że przy każdym właśnie wsiadaniu do pojazdu i tak dalej, i tak dalej, gra na bieżąco nam pokazuje właśnie ten licznik. No a ponieważ przy okazji trofea za to wpadają, no to musiałem sprawdzić to i owo. Um, więc tak, pojazdów jest 106, odpowiadając na pytanie Zipka. Um, z czego no ponad chyba 60 czy blisko 60 to są same samochody i motory. Reszta zaś to są różne rodzaje helikopterów, samoloty, um, no i łodzie. Tak, i łodzie. Um, jest tego naprawdę multum i każdy znajdzie coś dla siebie. Ja osobiście bardzo lubię latać Samolotami i helikopterami Pomimo, iż sterowanie samolotem Jest po prostu chore um, Ale ten ale no, Frajda jest niesamowita Powiem wam tak, ten grappling hook Który zresztą jest pokazany na okładce Just Cause 2, czyli może powiem za naszych słuchaczy, że grappling hook To jest taki hak, który jest przymocowany Do ramienia naszego bohatera Którym łapie się on dosłownie wszystkiego Może on Wtrynić się na pojazd e, no dowolny. Może on wejść nawet na helikopter, jeżeli chce. E, albo stać na dachu samolotu, co jest w ogóle już totalnym odlotem. To jest e, normalnie MacGyver. Tak, i właśnie w tym jest rzecz. I to jest najlepsze. Ty mówisz właśnie MacGyver. Mi od razu tam przychodzi James Bond, bo zresztą muzyczka jest tak zrobiona e, ala James Bond. A sam główny bohater to taki Meksykanin o tak chropowatym głosie terminatora, że po prostu coś się w głowie nie mieści. Zresztą bardzo irytującym głosie. Ale no całość właśnie jest okraszona taką absurdalnością, dlatego że właśnie możemy. Leci nasz przeciwnik i steruje myśliwcem, a my jesteśmy na dachu tego myśliwca, więc i pędzimy oczywiście z prędkością no, ponad dźwiękową, więc w ogóle. No, można się złapać za głowę, jak absurdalne są to akcje, ale z drugiej strony wyobraźcie sobie, że przeskakujecie z pięciu helikopterów, które do was prują, um, używając tylko i wyłącznie haka i, i poruszając się w powietrzu. Możecie trzymać się właśnie jednego helikoptera, strzelać do innego, później przejąć, wyrzucić pilota stamtąd i tak dalej, i tak dalej. No, możliwości jest mnóstwo. I tak samo właśnie możliwości te można wykorzystać e, w, w misjach. I dzięki temu naprawdę nie jest nudno, a ze względu na to, że całe otoczenie można zniszczyć, wszystkie drzewka, które są, a są ich naprawdę tysiące um, i niemal każdy budynek, i już nie wspominam tutaj o jakichś ławeczkach, śmieciach i tak dalej, no to wszystko naprawdę jest taką jedną wielką kanonadą zabawy. No. A budynki się niszczą na takim poziomie jak, nie wiem, w Bed czy, czy, czy w Faction, By... czy... Nie, tak, powiem ci, prawda? że właśnie, właśnie tutaj, jeżeli chodzi o budynki, to jedynie y, mamy do zniszczenia często y, różne części budynków y, naszych wrogów. To znaczy, czasami na przykład są to żurawie, które tam coś tam pr pracują sobie. Y, my je rozwalamy i one się na przykład zapadają. I A czy to nie jest tak, że po prostu ten widzisz budynek i do niego walisz, albo wierzysz jakąś tam jakimś samochodem i on się rozwala? Nie, ale powiem ci, że na przykład możesz rozwalić każdą stację benzynową albo, no tak jak mówię, wszystkie budynki wrogów, a no jakby cała gra składa się z trzech czwartych właśnie budynków wrogów, możesz rozwalić doszczętnie w pył. Tylko, że właśnie i tu jest kolejny, kolejny minus tej gry. To znaczy wszystko naprawdę działa bardzo ładnie i sama grafika jest fenomenalna, ale na przykład wybucha jakiś budynek, no i fajnie, wybuch, ale po dosłownie dwóch, trzech sekundach znikają wszystkie ściany, które przed chwilą rozpadły się pod naszymi nogami. Dosłownie znikają. Jest tak samo ze wszystkimi naszymi przeciwnikami oraz zwykłymi cywilami, którzy zawsze jakoś tam się, jakoś, jakoś pod celownik się wtrynią. Ciała od razu znikają i no, bardzo to irytuje. No, szczególnie pewnie maniaków rozczłonkowywania zwłok. Tutaj nie będziecie mieć tej zabawy, to tak od razu wam powiem sadyści. Um, ale jeżeli chodzi o to, to no, to był taki bardzo niemiły element, dlatego że grafika mi się podobała, ale to, że zabiłem 20 kolesi i chciałbym zobaczyć jak to wszystko wygląda po zniszczeniu bazy wroga, na przykład jak, jak wygląda właśnie teren, to tak patrzę, no i wszystko świeci pustkami, bo nie ma po prostu niczego. No. A powiedz mi, czy widoczność grza jest dobra, czy ten? Bo jak mówisz, że taka jest taka duża wyspa, to może dlatego takie te ograniczenia. Yy, znaczy powiem ci tak, jak leci się helikopterem albo samolotem, to gra wygląda no, po prostu obłędnie, jest przepiękna jest, yy, i detale naprawdę Czyli nie są... ma tej naszej ukochanej mgły w ograch. Nie, właśnie to jest najlepsze. Nie ma tej mgły, no ale oczywiście w, w, ograniczenia sprzętowe same za siebie muszą odpowiadać i jedyne co mamy, to w momencie, w którym na przykład jesteśmy daleko od wyspy, no to oczywiście tam nie będziemy widzieć tych drzewek, ale jak zejdziemy niżej... To nagle zaczęło się nam pojawiać, tak po prostu znikąd drzewka. Ostatnio miałem też okazję, że lecąc samolotem, nagle przed moimi oczami, właśnie pojawił się wspomniany przeze mnie żuraw budowlany, w którą mało co po prostu nie, nie, nie pierniczyłem, dlatego że nagle pokazał się, że przede mną. I, i, I tak, ale to naprawdę są sytuacje, które tak naprawdę nie, nie zabierają z zabawy, z rozgrywki tak bardzo jak, jak wspomniane przeze mnie wcześniej minusy i całość wygląda przepięknie, poza tym zmienia się też pora dnia i w momencie, w której na przykład napotkamy noc w grze, no to naprawdę nic nie zobaczymy, jeżeli chcemy się postrzelać z kimś i tutaj będzie wielkie wyzwanie dla hardkorowców, pomimo autonamierzania w samej grze. No okej, okay. no to chyba już wszystko powiedziałeś, tylko powiedzmy jeszcze, na ile starcza ta gra, ile już czasu zamierasz? Powiem tak, jeżeli chodzi o wątek fabularny, ten główny, to on starcza na jakieś no, 8 godzin zabawy, ale żeby zrobić wszystko i na przykład tutaj, jeżeli ktoś chciałby zrobić platynę, tak jak ja się staram, um, i, I zrobić przede wszystkim wszystkie dodatkowe misje, bo oczywiście tutaj walczymy też z rebeliantami. A są trzy grupy rebeliantów i o, nie będę tutaj mówił, bo tego jest ogrom. E, gra może spokojnie zająć i naprawdę mówię tutaj, wolną ręką 50-60 godzin. Naprawdę. To tak to, to jakiś ten Erpek. To, to, to jest dosłownie tak jak RPG. Tutaj zresztą się też odblokowuje tam różne rzeczy. Statycy... Nie ma Ja gram w Pokemony 40 godzin i końca nie widać. No. No widzisz, ale nie, ale naprawdę gra jest przeogromna i, i, i naprawdę może w, w takich fanatyków takiej czysto arcade'owej zabawy wciągnąć. Jeżeli ktoś szuka głębokiej historii i wciągającego wątku fa fabularnego, to zapomnijcie. Ta gra to jest pure fun i, i, i nic więcej. Twórcy gry chyba nawet nie chcieli, żeby, żeby ta gra była czymś więcej i czymś zdecydowanie głębszymi. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. I jako taka gra jest idealna. No okej, okay, to chyba wszystko powiedziałeś. Oceny nie mógł, bo jak będzie recenzja, to sobie wszyscy poczytają. To sobie wszyscy poczytają, i prawda, tak. No i cóż, chyba będziemy kończyć, co? No Ktoś tak. Jeszcze mam jakiś temat. O, o, o -Zibek coś tam jeszcze powiesz? Nie, nie, już, już się wyczerpałem. O, jakiś piąty dzisiaj jesteś, po tych świętach chyba. <grych> no wiesz, wczoraj był Dylgus. Z... <grych> to już <po> <grych> No, ch chodzę po prostu cały czas po sklepach, żeby tylko levelować te Pokémony. Teraz po pokoju się kredzisz w kółko pewnie. No, dlatego tak mało mówił dzisiaj, <grym> że w kółko. No dobra, nie będziemy tutaj męczyć Zipka. E, niech, niech gra dalej w Pokémony. E, no nie wiem, to chyba na, na dzisiaj skończyły nam się tematy. E, oczywiście oczekujcie kolejnych podcastów, bo na pewno już teraz nie, nie będziemy wychodzić sprawę i, i będziemy dalej ym, zabawiać was naszymi rozmowami o grach. Yy, no i tak, no z Dajcie nami... znać, jak, jak, tam, jak tam wam się podobają rozmowy na, na, na, na tym blogu naszym małym, skromnym. Tak. No i komentujcie, bo naprawdę tutaj mieliśmy małą taką sytuację. Filip już chciał odejść. Mówi, że o, no. nie ma komentarzy, to ja odchodzę. Tego pod no. Nie było tego podcastu, dlatego kom komentujcie komentarze. Naprawdę, naprawdę nam to bardzo dużo daje. Wiemy, że słuchacie nas i zdajemy sobie z tego sprawę, bo widzimy po kliknięciach na stronę, ale naprawdę, jak piszecie i jak wypowiecie się, że nie wiem, fajny podcast, głupi podcast, bez sensu podcast, to naprawdę nam to dużo daje. bo już... chcemy zipka pochlebne. O, albo chcemy zipka. Są to naprawdę pochlebne dla nas komentarze i my czujemy, że po prostu nie nagrywamy tego dla siebie. Tak więc prosimy po prostu o jakikolwiek komentarz. Może być nawet jedna literka. To już coś będzie. Nie, bo to będę musiał po to usuwać. Nie, to nie będą dwie. No dobrze, to nie będą dwie. Będzie okej. O, właśnie. Lepiej po angielsku go. Tak. A propos PSP go. Ale to wysłaniem. No dobra, yy, kończymy nasz podcast. Yy, naszym gościem specjalnym dzisiaj był Kamil Kwiaton, czyli WIDE ZIBEK z serwisu Wiem.pl. Dziękuję. Dziękujemy Ci bardzo. No i oczywiście standardowo Filip Cholewczyński. I Tomasz Dektorski. uda Przyp przypomnienia zapraszamy na www.playspot.pl za 55 dni rusza coś wielkiego. Tak, jeżeli chcecie sprawdzić co, to sprawdźcie playspot.pl, a z tej strony blog konsolowiec.pl, no i do usłyszenia. Cześć, czołem.